Ewangelia Mateusza, rozdział drugi. A gdy się Jezus narodził w Betlejemie Judzkim za dnia Heroda Króla, otomędcy ze wschodu słońca przybyli do Jeruzalemu mówiąc Gdzież jest ten, który się narodził król żydowski? Bośmy widzieli gwiazdę jego na wschód słońca i przyjechaliśmy, abyśmy mu się pokłonili. Co gdy król Herod usłyszał, zatrwożył się i wszystko Jeruzalem z nim. Przetoż zebrawszy wszystkie przedniejsze kapłany i nauczyciele ludu, dowiadywał się od nich, gdzieby się miał Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: W Betlejemie Judzkim, bo tak napisano przez proroka. I ty, Betlejemie, Ziemia judzka żadną miarą nie jesteś najmniejszy między książęty judzkimi, albowiem z ciebie wynijdzie wódz, który rządzić będzie lud mój izraelski. Tedy Herod wezwawszy potajemnie onych mędrców, pilnie się wywiadywał od nich o czasie, którego się gwiazda ukazała. A posławszy je do Betlejemu, rzekł Jechawszy pilnie się wywiadujcie o tym Dzieciątku, a gdy znajdziecie oznajmijcie mi, abym i ja przyjechawszy pokłonił mu się. Oni tedy wysłuchawszy króla, poszli, a oto ona gwiazda, którą widzieli na wschód słońca, prowadziła je, aż przyszedłszy stanęła nad miejscem, gdzie było Dzieciątko. A gdy ujrzeli oną gwiazdę, uradowali się radością bardzo wielką i wszedłszy w dom znaleźli dzieciątko z Marią, matką jego, a upadłszy pokłonili mu się i otworzywszy skarby swoje ofiarowali mu dary – złoto i kadzidło i mirrę. Lecz będąc upomnieni od Boga we śnie, aby się nie wracali do Heroda, Inszą drogą wrócili się do krainy swojej. A gdy oni odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi mówiąc Wstawszy weźmij dzieciątko i matkę jego, a uciecz do Egiptu, a bądź tam, aż ci powiem. Albowiem Herod będzie szukał dzieciątka, aby je zatracił który wstawszy wziął dzieciątko i matkę jego w nocy i uszedł do Egiptu. I był tam aż do śmierci Herodowej, aby się wypełniło, co powiedziano od Pana przez proroka mówiącego. Z Egiptu wezwał syna mego. Wtedy Herod, ujrzawszy, że był oszukany od mędrców, rozgniewał się bardzo, a posławszy pobił wszystkie dziadki które były w Betlejemie i po wszystkich granicach jego od dwóch lat i niżej według czasu, o którym się był pilnie wiedział od mędrców. Wtedy się wypełniło, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka mówiącego. Głos w ramie słyszany jest. Lament i płacz i narzekanie wielkie. Rachel płacząca z synów swoich nie dała się pocieszyć prze to, że ich nie masz. A gdy umarł Herod, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie mówiąc, Wstawszy weźmij dzieciątko i matkę jego, a idź do ziemi izraelskiej, albowiem pomarli ci, którzy szukali duszy dziecięcej a on wstawszy wziął do siebie dzieciątko i matkę jego i przyszedł do ziemi izraelskiej. Lecz gdy usłyszał, iż Archelaus królował w ludzkiej ziemi na miejscu Heroda, ojca swego, bał się tam iść, ale napomniony będąc od Boga we śnie, ustąpił w strony galilejskie, a przyszedłszy mieszkał w mieście, Dryzowią Nazaret, aby się wypełniło, co powiedziano przez proroki, iż Nazarejczykiem nazwany będzie.